To drugie spotkanie z profesorem Andrzejem Nowakiem, naszym przewodnikiem po dziejach Polski. Pan profesor się uśmiecha. Dobre określenie. No to bardzo miłe określenie, z jednym wyjątkiem po niemiecku brzmi bardzo nieładnie. Trochę się uśmiechnąłem, dlatego że przewodnik w obszarach tak odległych od nas, niejasnych, pełnych mgły pradziejów, a nawet oparów unoszących się jeszcze nad dopiero kształtującą się kulą ziemską, to jest zadanie, które przerasta moje siły. Ale jednak podjął się pan pisania dziejów Polski, o tym będziemy rozmawiać. Przypomnę, Profesor Andrzej Nowak jest historykiem, publicystą, nauczycielem akademickim, sowietologiem związanym z Uniwersytetem Jagiellońskim i Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk, członkiem Narodowej Rady Rozwoju, powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Historia Żywa Mówimy Polska. Polska to ziemia i ludzie. Ale co było przed rokiem 966, uznawanym za rok początku państwa polskiego, czyli co było przed przyjęciem chrztu przez Mieszka I. Podczas ostatniego spotkania w audycji cyklu Historia Żywa powiedział pan, że było miliard lat spokoju. Czy to nie było przejęzyczenie? Miliona nie możemy sobie wyobrazić, a co dopiero miliard? Dlaczego aż tak rozległa perspektywa? No cóż, to jest sformułowanie jednego z geologów opisujących mapę geologiczną Polski. I to stwierdzenie pewnie jest prawdziwe z punktu widzenia geologicznego liczącego czas nawet w miliardach lat, ale prawdziwe tylko do części naszej Ziemi, tej, na której obecnie istnieje państwo polskie, to znaczy dla tak zwanej płyty wschodnioeuropejskiej, której skrawek najdalej na zachód wysunięty obejmuje część dzisiejszego terytorium państwa polskiego. Istotnie ta płyta ukształtowała się bardzo dawno. Na tyle dawno, że można mówić, że na tym obszarze, sięgającym mniej więcej skosem od Koszalina do Zamościa, na tym, co jest na wschód od tej linii, nic wielkiego się nie działo. Półżartem można by powiedzieć przez ostatni miliard lat. Natomiast na Zachód o tej linii, o tam się działo bardzo dużo, tam się tworzyła dopiero zachodnioeuropejska platforma geologiczna i one wzajemnie o siebie tarły, wywoływały niesłychane napięcia, naprężenia, no gigantyczne przemiany, których nie przeżyłaby żadna istota ludzka, gdyby wtedy istniała na kuli ziemskiej. Ale jeszcze na południu działy się różne rzeczy, przecież powstawały Karpaty. To najmłodsza oczywiście część. Polska jest jedynym państwem w Europie, gdzie spotykają się te trzy epoki geologiczne, ta najstarsza, wschodnia, ta e, znacznie młodsza, zachodnia i ta alpejska formacja, najmłodsza. To taka geologiczna zapowiedź późniejszego politycznego rozbioru Polski. No półżartem można, chociaż oczywiście żartem ryzykownym stwierdzić, że ten podział na trzy w naszej historii takie skojarzenia nasuwa. Choć oczywiście to jest punkt spotkania trzech różnych światów, obszarów. I pokazał nam to francuski naukowiec, właściwie już Polak, geolog Karol Wawrzyniec de Tezeir. Tak, to rzeczywiście jest niezwykle ważna postać w historii nauki XX wieku i czasem ubolewam nad tym, że za mało znamy tę historię, historię udziału Polaków, a w tym przypadku możemy mówić jednoznacznie o Polaku, ponieważ był już w, w trzecim okoleniu urodzony w Polsce, a w czwartym od momentu, kiedy jego matka, wdowa po ściętym w czasie rewolucji francuskiej oficerze, obrońcy starego reżimu przybyła do Polski. Urodził się w Krakowie. Tak, urodził się w Krakowie około mniej więcej powstania styczniowego. I znaczenie tego odkrycia, owego uskoku Tessiera e, Tornqvista. Od... Bo Tornqvist później potwierdził właśnie to odkrycie. Tornqvist, e, czyli naukowiec mieszkający w Królewcu. Tak, potwierdził to odkrycie. I ma to ogromne znaczenie praktyczne, ponieważ stąd wynikają rozmaite skarby natury głęboko ukryte pod ziemią. A ostatnio to, co nas no, jakoś ekscytowało kilka lat temu i myślę, że jeszcze wrócimy do tego, a mianowicie zasoby gazu łupkowego przebiegają dokładnie wzdłuż tej linii uskoku geologicznego i z niego wynikają. A DTCR odkrywał także złoża ropy naftowej nie tylko w Polsce, ale i w, w czasach, kiedy właśnie odkrywał ten uskok i to wyjątkowe miejsce, w polscy geografowie Eugeniusz Romer i Wacław Naukowski spierali się o to, co ważniejsze. Ziemia czy ludzie? Na czyją korzyść pan w tej chwili? ten spór by przechylił. Chyba obiektywnie, jeżeli wolno tak powiedzieć, rację miał Naukowski w tym sporze, bo tu nie chodzi o wskazywanie, które czynniki odgrywają większą rolę w dziejach. To zawsze może być sporne. Ale istotą sporu między dwoma wybitnymi uczonymi przełomu XIX i XX wieku było to, jakie jest położenie geograficzne Polski. Otóż położenie geograficzne Polski, chyba trzeba się zgodzić z Naukowskim, jest takie, że bez wysiłku ludzi nie byłoby tutaj żadnej odrębności, żadnej wyjątkowości, ponieważ nie wyróżnia nas to położenie geograficzne. Jesteśmy, no jeśli nie w środku, to blisko środka ogromnej niziny. I te rzeki, które nas dzisiaj oddzielają od zachodu i od wschodu, od sąsiednich państw, nie są nieprzebitymi przeszkodami. Granice zmieniały się tak, jak zmieniał się wysiłek wspólnoty ludzkiej, która tutaj się ukształtowała by obronić to swoje miejsce na ziemi. Nie jesteśmy Wielką Brytanią, której natura wyznaczyła miejsce osobne. W tym sensie Naukowski chyba ma rację. Sama natura nie dała nam trwałego miejsca pod słońcem. Musimy o nie walczyć i pracować. Mówiliśmy o ziemi, ale kim był pierwszy Polak? Ślady obozowisk pierwszych ludzi na ziemiach polskich są na stoku Winnej Góry, na Dolnym Śląsku, w okolicy Trzebnicy. Tam w 1987 roku archeologowie z Uniwersytetu Wrocławskiego odkryli narzędzia kamienne datowane na 400 tysięcy, a może i 500 tysięcy lat. Ale zakładając, że wszyscy pochodzimy z Afryki, to... Można by, szukając odpowiedzi na to pytanie, wskazać, że no, pochodzimy stamtąd i tam pojawił się pierwszy Polak w Afryce właśnie? To oczywiście można by tak półżatobliwie powiedzieć. Pamiętam, jak odwiedzałem Muzeum Historyczne w Moskwie, to tak jest to ujęte. Zaczyna się od ekspozycji makiety czaszki Lucy, tej właśnie pramatki gdzieś z obszarów Sawanny w Kenii, że to była pierwsza Rosjanka oczywiście. No, my byśmy napisali pierwsza Polka, tak? Tak, więc dlatego traktuję to rzecz jasna wyłącznie jako żart, zwłaszcza, że mamy alternatywną koncepcję pochodzenia Polaków, która wyprowadza nas z raju. Natomiast wracając do sugestii ściśle odwołującej się do ewolucji człekokształtnych i ich ekspansji globalnej, no to rzeczywiście w paru takich falach to zaludnianie obszarów, na których znajduje się Polska, postępowało. Wspomniany przez panią obiekt na Dolnym Śląsku rzeczywiście wskazuje pierwsze ślady. Nawet były próby przesunięcia tego pod Cieszynem, takie stanowisko na blisko 800-900 tysięcy lat temu, ale no jednak to nie byli ludzie jeszcze. No tak, bo wspomnijmy o okresie panowania Neandertalczyków, którzy pojawili się na ziemiach polskich 200 tysięcy lat temu i są ich ślady w Bożu Studziennej, na Śląsku, pod krakowskich piekarach, czy pod Kopcem Kościuszki nawet. To jest mi szczególnie bliskie, bo jako mały chłopak zjeżdżałem na sankach właśnie z okolic Kopca Kościuszki. Tam jest taka ulica Spadzista na terenie Krakowa, czy Niedaleko Kielc, koło jaskini Raj, wędrowały te ogromne stada reniferów pod jaskinią Raj, blisko 300 poroży reniferów zostało odkrytych. Chodzili za nimi ci łowcy, troszkę podobni do nas, troszkę od nas inni. Już bliscy nasi krewni, ale jeszcze nie całkiem ludzie prawdopodobnie jeszcze nie zdolni do pełnej ekspresji, do pełnej No mowy. tak nie mówiący, jeżeli przypomnimy sobie film Walka o ogień, po Neandertalczykach zdominowali nasze ziemi homo sapiens, sapiens to 60-70 tysięcy lat temu opuścili Afrykę. No i oczywiście znaleźli się także na naszych ziemiach. Mamy tu ślady w Jaskini Obłazowej, w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej, więc jest jakaś konsekwencja czasowa w śledzeniu przodków czy prapolaków, jeżeli pan uznaje za poprawne nazywanie przodkami. No cóż, przodkami zapewne tak, czy prapolakami, to już rzecz bardziej dyskusyjna. dyskusyjna. Pamiętajmy, że wielu z nich po prostu odeszło stąd, Wielu z nich zginęło lub zmarło bezpotomnie. Bardzo trudno, a właściwie niemożliwe chyba jest wyprowadzenie takiej linii genealogicznej, która cofnęłaby nas do tej jaskini w Obłazowej, co byłoby oczywiście bardzo kuszące, bo przedłużyłoby naszą genealogię o dwadzieścia parę tysięcy lat, no i dałoby nam bardzo kuszące perspektywy szukania pierwszego miejsca kultu, no bo to odkrycie profesora Pawła Waldenowaka z 1985 roku była to sensacja na skalę światową. Miejsca kultu, w którym zgromadzone były szczególnie cenne kości rzadkich zwierząt i był wykonany pierwszy bumerang. Nie w Australii. Do Australii jeszcze nie doszli ludzie w tym czasie. Z kości mamuta. Z kości mamuta. Piękny bumerang, który prawdopodobnie nie służył do zabijania, do polowania, tylko był obiektem także kultowym. Była tam też muszla z otworem na pewno wykonanym przez posiadacza tej muszli i niektórzy mówią, że to jakiś pierwszy instrument, którym posługiwał się być może ów szaman. No z pewnością można było grać na takiej muszli, a skoro można było, to czy ktoś jej nie przyłożył do ust i nie wydobył dźwięków? Czy da się wyprowadzić stąd linię wiodącą w stronę no, Chopina, Kilara, w stronę Czesława Niemena, nie wiem, tych, których muzyka nas zachwyca dzisiaj. No tak, ale miejsce okrutne, bo znaleziono także odcięte ludzkie palce. Być może związane to było z praktykami magicznymi. No cóż, ofiary z ludzi były praktykowane dość długo na ziemiach polskich i dopiero wraz, no co tu dużo mówić, z nastaniem chrześcijaństwa zostały one potępione. Co nie znaczy, że ludzie przestali się zabijać, ale przynajmniej Przestali składać rozmaitym bóstwom ofiary z ludzi złożone. Jak mówią historycy, pionierzy ludzkości na stałe osiedlali się między Karpatami, Sudetami i ledwie co wyłonionym Morzem Bałtyckim około pięciu, sześciu tysięcy lat temu. Czy może im będzie bliżej do sformułowania, że to właśnie prapolacy? No to już nas na pewno, Korci, raczej w poważnej archeologii tego rodzaju koncepcje się nie przyjmują. Po prostu kolejne fale osadnictwa są przerywane. Nie mają ciągłości. Czy możemy mówić o nich jako o przodkach, skoro przyszli nowi, inni? Historia Żywa. Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki. Słuchają Państwa audycji Historia Żywa. Jest takie miejsce w Polsce, Krzemionki Opatowskie. Miejsce gigantycznego przemysłu kamieniarskiego, powiedzielibyśmy dzisiaj. Krzemionki Opatowskie odkrył w 1922 roku profesor Jan Samsonowicz. Po człowiek wyciąga rękę, wywraca góry od podstaw, w skałach wykuwa sztolnie, a jego oko dostrzega wszystko, co cenne. Z księgi Hioba. Oczywiście w przeciągu całej epoki kamienia robiono narzędzia z krzemienia. Witold Migal, archeolog. W momencie, kiedy ludzie potrzebowali dużych siekier, potrzebne im były też większe fragmenty krzemienia, aby te siekiery wykonać. Dlatego nastąpiła konieczność docierania do głębszych warstw złóż. Złoże krzemienia jest ławicą znajdującą się w skale wapiennej. Takie duże bochny chleba. Tu, gdzie warstwa jest blisko powierzchni ziemi, nie stanowi to dużego problemu, ponieważ taki dołek może mieć 1,5 metra, 2 metry. Natomiast w najgłębszych miejscach jest to około. 8,5-9 metrów. Oczywiście ta praca była wysoce zorganizowana, to znaczy musiał być jakiś kierownik, który wszystkim zawiadywał, musiał mieć w głowie cały zamysł organizacyjny takiej kopalni. Jest jeszcze inne miejsce, Bronocice w powiecie pińczowskim, Również wyjątkowe i niektórzy podejrzewają, że wóz kołowy jednak został wynaleziony na ziemiach polskich, właśnie w miejscowości Bronocice. No, rzeczywiście pół żartem można by stwierdzić, że firmy samochodowe najsłynniejsze powinny się ubiegać o ten wzór, który odnalazł archeolog krakowski, profesor Janusz Kruk. 1970 ponad... rok. Tak, to odkrycie było sensacją na skalę światową. Rysunek wozu czterokołowego z rozwidlonym dyszlem który znalazł zespół profesora Kruka, został zbadany w Groningen w Holandii i jego data została ustalona niewątpliwie mniej więcej na 3600 do 3400 lat przed Chrystusem. Czyli wcześniej niż w Mezopotamii. Czyli wcześniej, mniej więcej o 300-400 lat, późniejsze ślady użycia wozu kołowego na terenie Międzyrzecza, kolebki cywilizacji bardziej zaawansowanych. Dalej mamy po epoce kamiennej epokę brązu i żelaza i się kultur archeologicznych między Karpatami, Sudetami i Bałtykiem, no bo mamy kulturę unietycką, kulturę użycką, no właśnie, unietycka, bo... Tutaj kluczowe są odkrycia w okresie międzywojennym dokonane, które odsłoniły polskie piramidy na obszarze Wielkopolski, czyli duże kurchany zawierające, jak się okazało, bogate pochówki 1600-1500 lat przed Chrystusem. Prace profesora Józefa Kostrzewskiego. Tak, fundamentalne odkrycia dla stanu wiedzy o naszych pradziejach. No, badania Kurchanów pozwoliły sformułować tezę sprzeczną z poglądem, który później ugruntuje się w historiografii od czasów Lelewela, że wszystko zaczęło się od ludowładztwa, od równości. Kurchane kultury unietyckiej wskazują, że równości wtedy nie było. Nie było... To byli ludzie bogatsi, lepiej hmm. sytuowani, ważniejsi jakoś, skoro zasłużyli na tak bogaty pochówek. A ludowładstwo w kulturze użyckiej, o którą spierają się historycy od wielu, wielu lat, której taką najgenialniejszą pozostałością jest drewniany gród na wyspie, czyli biskupin. Moje pierwsze spotkanie było na długo, przed odkryciem tej osady. Profesor Józef Kostrzewski. Dlatego, że chodziłem po tym po wyspie już kilka lat wcześniej, szukając tam zabytków i znalazłem kilka skorup wczesnośredniowiecznej i kultury grzyckiej. Ale nie zdawałem sobie sprawy, że to jest tak ciekawy obiekt, bo w ten czas poziom wody był znacznie wyższy w jeziorze, jakieś pół metra. I dzięki temu, że właściciel tego gruntu, pan Jercha, zaczął kopać torf na tym po wyspie, natrafił na konstrukcje drewniane. No i w ten czas wiedzieliśmy, że to jest osada, którą warto badać. Przypomnijmy, że biskupin niewątpliwie datowany może być równo z założeniem Rzymu. To jest połowa VIII wieku przed Chrystusem. No ale dlaczego nie powstało jakieś imperium biskupińskie, możemy zapytać. Dlaczego po okresie kilku pokoleń to wspaniałe miejsce zostaje opuszczone? Nie widać śladu jakiejś walki, zniszczenia cała seria spekulacji się zaczyna, włącznie z politycznymi. Czy użyczanie, to Słowianie, czy jednak Germanie? Bo na polecenie Himmlera historycy niemieccy starali się udowodnić niemieckość Łużyczan. Przypomnijmy, rok odkrycia to jest 1933, a więc rok wyboru Adolfa Hitlera na kanclerza III Rzeszy. I ta polityzacja archeologii niemieckiej, której wiele wcześniej nasza archeologia zawdzięczała oczywiście i nasza historia, osiągnie szybko apogeum w następnych latach po 1933 i polska nauka stara się niejako odpierając te tezy udowadniać coś, co chyba do udowodnienia nie jest. No nie mamy żadnego świadectwa językowego, czyli historycznego, które potwierdziłoby ci ludzie mówili językiem słowiańskim mm -hmm. albo ci ludzie mówili językiem germańskim. Ten spór musi być nierozstrzygnięty, natomiast spór o trwałość i głębokość historyczną, pradziejową osiedlenia Słowian trwał nadal i miał charakter być może już nie tylko polityczny, ale wewnątrz środowiskowy, bardzo gorący. Wszystkie nazwy najstarsze, które mamy jak Odra, Wisła, Noteć, Inna, Wieżyca, Radunia i tak dalej. Profesor Gerard Labuda. Częściowo językoznawcy niemieccy, łącznie z archeologami, mówili o tym, że to są nazwy ilirskie. To zupełny nonsens, bo ilirowie się nie wychylali na północ od Karpat, byli słabym ludem bałkańskim. Na tym terenie w pewnym okresie musieli siedzieć Latynowie, musieli siedzieć Celtowie, musieli siedzieć Germanie, musieli siedzieć Bałtosławianie. Siedział pewien lud, który się nazywa Wenetami. To tak wygląda, jakby w pewnym momencie pięścią ktoś uderzył w staw i te krople się rozprysły. No i wszystko wskazuje na to, że kultura łużycka to jest właśnie ta kultura Wenecka, która w pewnym momencie rozproszyła się po świecie w sposób identyczny, jak to zrobili Celtowie. Powiedział pan profesor, że nie ma źródeł pisanych, ale Herodot w dziejach w V wieku przed Chrystusem wymienia północno-zachodnich sąsiadów z Cytów i nazywa ich neurami. Czy szukamy pra-polskości tego ludu? No na pewno szukamy takich y, śladów już w źródłach pisanych, które sporządzali starożytni Grecy, a potem starożytni Rzymianie. Czy mogli to być Słowianie? Spór wciąż trwa. Nie przechowali tej pamięci, rozproszyli się i zniknęli bez śladu w dziejach. To samo dotyczy właśnie mieszkańców Biskupina, bo ta pamięć w formie słownej nie mogła się odłożyć. To samo stało się z neurami. Nie wiemy, gdzie i jak się rozpłynęli. Potem była kultura przeworska, czyli Celtowie na Śląsku i w Małopolsce. Burzliwa historia. Bardzo burzliwa, bardzo duży awans cywilizacyjny. Celtowie przynosili ze sobą różne odkrycia, upowszechnienie właśnie wozu na pewno. Koło garncarskie, garn osady, cmentarze tak, i być długie miecze. I być może też koty przynieśli ze Aha. sobą udomowione, co z wdzięcznością im wspominam ale przynosili też ofiary z ludzi. No i nie zapomnijmy o Germanach, lud Bastaranowie. Tych nazw jest bardzo, bardzo dużo i można się rzeczywiście pogubić. No ale dla autorów starożytnych, greckich i rzymskich, od których czerpiemy tę wiedzę o antyku, istniały w sąsiedztwie późniejszej Polski dwie rozpoznawalne wspólnoty. Właśnie Germanie na zachodzie i Sarmaci na wschodzie. No właśnie, czy Sarmaci to byli Słowianie? Nie, Sarmaci na pewno nie byli Słowianami i w to nawet pan Zagłoba by nie uwierzył, chociaż do tradycji sarmackiej jak najchętniej, jak prawie cała szlachta chętnie Odwoływaliśmy. się odwoływał. No tak, bo to walecznik wojownicy pochodzenia irańskiego. Tak, i to jest historycznie i archeologicznie potwierdzone. I dali początek wielu tradycjom, które później zapisane zostaną w legendach o królu Arturze. Trudno się dziwić, że do tak wspaniałych antenatów, dzielnych rycerzy, Chętnie odwoływali się nasi przodkowie w wieku XIV, XV, XVI, szukając jakiegoś zaczepienia dla polskości w starożytności i tu w wielu dziełach starożytnych autorów odnajdywali ślady wspomnienia o Sarmatach określenie Bałtyku jako Mare Sarmaticum, Morze Sarmackie, więc gdzieś tutaj ci Sarmaci się przewijali, a Wisła pojawia się jako jedna z pierwszych nazw geograficznych utrwalona w rzymskiej wyobraźni geograficznej. Ta Wisła była często przez Rzymian identyfikowana jako rzeka graniczna między Germanami a Sarmatami. No, nie chcielibyśmy, żeby Polska była tylko cienkim paskiem, granicą, niczym niemal. Chcielibyśmy, żeby Polska była identyfikowana z czymś większym, wspanialszym. I stąd ta próba identyfikacji z tym śladem tradycji sarmackiej. Ale Pliniusz starszy pisał o Wenedach. To już nie było plemię, które związane było tylko z Wisłą. Tu może już być trop prowadzący nas do historycznych Słowian. Początek VI wieku, naszej ery już. Tak, Pliniusz to ten nieszczęśnik, którego pokryły popioły i lawa Pompeji. Ale pięć wieków po nim Jordanes, grecki historyk, już identyfikuje jednoznacznie tę samą nazwę Wenedów, umiejscowionych na tym obszarze, gdzie północ dzisiejszej Polski z plemionami słowiańskimi, które już znał z autopsji, bo Słowianie, już niewątpliwie Słowianie, szturmowali wtedy północne przedpola Cesarstwa Bizantyńskiego i dzielił ich Jordanes na, na dwie jakby podgrupy sklawinów i antów, antów tych bardziej wojowniczych i bardziej niebezpiecznych przez to wrogów Imperium wschodnio -Rzymskiego. Czy ze sklawinów tych bardziej takich pokojowych, niezorganizowanych się wywodzimy, czy z antów? To już każdy sobie odpowie, która tradycja mu bardziej odpowiada. Ale to niemieccy badacze pisali książę wandalów Mieszko I. Czyli pojawia nam się kolejny znak zapytania. Wandalowie byli na pewno plemieniem no, germańskim. Między II, III a IV wiekiem po Chrystusie, dopóki nie wypchnie ich stąd inwazja Hunów byli gdzieś na terenach dzisiejszej Polski. Notatka o Mieszku jako królu wandalów pochodzi oczywiście z czasów współczesnych Mieszkowi i odwołuje się właśnie do tej pamięci historycznej, która dla plemion niemieckich oczywiście także była bardzo ważna, że na wschód od nas jest takie plemię, mieszkali jacyś wandalowie, no to pewnie może ten Mieszko z nimi jest związany. No i jak wiemy, wandalowie zyskali złe imię. Ale dopiero po tym okresie, kiedy przebywali na ziemiach polskich, bo wypchnięci przez Hunów, jak wiadomo, przejdą jak burza przez Italię z burzą Rzym. Nie no, wiadomo, Italia. kto był gorszy, Hunowie czy Wandalowie. Hunowie opanowali niemalże całą Europę. Ochunowie no, byli na pewno ważniejsi w historii całej Eurazji, bo popchnęli całą wędrówkę ludów i ten ruch, który oni rozpoczęli pod koniec IV wieku po Chrystusie, gdzieś w dalekiej Azji, doprowadził ostatecznie do przerwania Limesu i do obalenia Cesarstwa zachodnio czyli do zmiany całej historii, w której w końcu pojawi się Polska. Historia żywa Profesor Kazimierz Godłowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego tak. twierdzi, że pierwotna siedziba Słowian to dorzecze środkowego Dniepru. Tak. My tutaj krążymy, szukamy, a mamy już gotową odpowiedź, że gdzieś w dorzeczu Dniepru byli Słowiani i tylko czekali. No i tu wchodzimy w serce sporu, który do dzisiaj rozgrzewa do czerwoności część środowiska archeologów. Profesor Kazimierz Godłowski starannie udokumentował tezę, w latach 60-70 XX wieku. Tezę, która no, wydaje mi się niesłychanie trudna do obalenia, że między wcześniejszymi falami osadnictwa, które na ziemiach Polski funkcjonowały, a słowiańską, niewątpliwie już bezdyskusyjnie słowiańską falą osadniczą, jest przerwa. Po prostu jakby wyludniły się ziemie polskie. Czarna dziura. A zatem skąd ci Słowianie przyszli? Większość dzisiaj poważnych środowisk archeologicznych skłania się ku tej tezie, że pierwotnym miejscem ekspansji słowiańskiego zgrupowania wielu plemion było właśnie do rzeczy środkowego Dniepru. I stamtąd, a nie z Polski, jak wcześniej niektórzy badacze przyjmowali, zaczyna się ta niesłychana, efektowna i skuteczna epopeja Słowian. Obszar blisko połowy kontynentalnej Europy został zajęty przez ten bardzo prosty lud i zastanawiając się nad tłumaczeniem tego sukcesu, współcześni archeologowie odpowiadają, właśnie prostota jest odpowiedzią. Nie potrzeba im było wiele. Brali ze sobą tylko to, co potrzebne w wędrówkę, tak jak pionierzy na dzikim zachodzie. Oczywiście Polakami nie byli, bo nie mieli świadomości narodowej polskiej, która rozwinie się no, w ciągu ostatniego tysiąca lat. Od czasów mieszka, możemy śledzić jej rozwój, ale na pewno byli wśród nich i bardzo licznie reprezentowani nasi przodkowie. Z nich jesteśmy, nie wszyscy, bo oczywiście niektórzy z nas mają swoich przodków, którzy przyszli do historii Polski w ciągu tysiąca ostatnich lat. Właśnie i tu Pomaga genetyka. Były zrobione takie prace. Tak, pani doktor Anna Juras z Poznanie. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu nie tak dawno opublikowała swoje badania polegające na porównaniu pochówków, czyli no, odkrytych szkieletów obszaru Polski i z obszarów wschodniej Słowiańszczyzny. Oczywiście chodzi o pochówki z okresu no tuż po zakończeniu pierwszego tysiąclecia naszej ery. I badania te są takie dość pytyjskie w swojej odpowiedzi na stawiane pytania, skąd jesteśmy. Wszystkim po trochu. Tak, nie, nie ma pełnej identyczności genetycznej między tymi, którzy byli chowani na naszych ziemiach. Byli Słowianami na pewno, prawie na pewno. Około tysięcznego czy tysiącsetnego roku, a przeciętną genetyczną dzisiejszych mieszkańców Polski. A jednocześnie są dość Silne, wyraźne podobieństwa genetyczne między tymi, którzy byli chowani na ziemiach polskich wtedy i tymi, którzy gdzieś koło Moskwy, na terenie Białorusi. Przypomnimy, że profesor Ler Spławiński, wybitny językoznawca, obliczył, że do dziś w naszym języku jest blisko 20% słów pochodzenia właśnie wczesnosłowiańskiego. No, niewątpliwie jesteśmy braćmi. Słowianami. I do tego bogactwa genetycznego trzeba jeszcze dołączyć koczowników awarów, którzy też odegrali znaczącą rolę między VII a VIII wiekiem po Chrystusie. Słowianie, jak wiele źródeł na to wskazuje, rzeczywiście w tym pierwszym okresie swojej ekspansji tworzyli wspólnoty o charakterze nie bardzo zhierarchizowanym, a w związku z tym niezdolni byli do samoorganizacji politycznej, która na ogół łatwiejsza jest, kiedy jest przywódca. Awarowie przychodzący z Kaukazia takie tradycje wodzowskie, można tak powiedzieć, mieli. I Słowianom się to spodobało. Tak, tyle tylko, że oczywiście nie eliminuje to napięć, jakie wytwarzają się wtedy między tymi, którzy się podporządkowali, a tym obcym, który stanął na czele. I echa, jeżeli można tak powiedzieć, takich sukcesów i takich napięć dla wieku VI-VII po Chrystusie na terenie Europy Środkowej znajdujemy. Jaka była mapa geopolityczna tamtych czasów? Już zbliżamy się do okresu panowania Mieszka. No warto przypomnieć, że pierwsza organizacja prawie polityczna Słowian w najbliższym naszym sąsiedztwie kojarzona jest z efemerydą państwem Samona, kupca frankijskiego, który zorganizował Słowian przeciwko awarom. Przeciwko awarom. Po państwie Samona, które trwa krótko, znacznie dłuższą i bogatszą i niezwykle ważną dla nas historię, ma państwo wielkomorawskie. Sam początek wieku X, bardzo stabilna, obszerna organizacja z centrum na Morawach, która stopniowo ogornęła swoją ekspansją Czechy i Śląsk i Małopolskę, całą Słowację. I tu powstaje takie pytanie, czy cokolwiek przesądzało, że powstanie Polska w takim kształcie, w jakim znamy ją dzisiaj i jakim przyzwyczailiśmy się ją widzieć właśnie od czasów Mieszka i Bolesława Chrobrego? Nie, mogło być przecież państwo morawskie, mogło się utrwalić. Ale ono upadło, wydzieliły się Czechy i równie dobrze mogło powstać duże państwo czeskie. Oczywiście, różne były możliwości, ale zwracam tu uwagę na pojawienie się nowego czynnika, który odegrał moim zdaniem już wtedy kapitalną rolę dla jeszcze nieistniejącej Polski, to byli Węgrzy, Madziarowie, bo to oni rozbili to wspaniałe słowiańskie państwo Wielkich Moraw i jednocześnie podcięli rozwój liturgii w języku słowiańskim. To, co wprowadzili właśnie w Wielkich Morawach. Za sprawą Cyryla i Metody. Cyryli i Metody, tak jest. Oni... Ale to byli wysłannicy cesarza bizantyjskiego jednak. Tak, choć nie był to jeszcze czas pełnej schizmy, to znaczy podziału na Kościół wschodni i zachodni, to jednak te napięcia i różnice liturgiczne między Rzymem a Bizancją występowały. No, rywalizuje już Rzym z Bizancją i w tej grze sformowana została propozycja niesienia słowa Bożego do Słowian. Przez przetłumaczenie tego słowa na ich język i liturgii, na którą zgodziło się Bizancjum, a której ostatecznie wskutek intryg biskupów niemieckich od zachodu no, nie zgodził się przyjąć Rzym. Co by było gdyby, prawda, gdyby przetrwały wielkie morawy, gdyby przetrwała liturgia w języku słowiańskim, no, wszystko wyglądałoby inaczej. Ale uderzenie węgierskie zdmuchnęło tę możliwość. Węgrzy wtargnęli i osiedlili się tutaj na stałe, jako nasi południowi sąsiedzi. Tak jak pani powiedziała, miejsce Wielkich Moraw zajęły dość szybko Czechy. Ale to metody w żywotach zapowiedział książe Pogański, siedzący na Wiśle, musi przyjąć chrzest dobrowolnie bo inaczej zostanie do tego przymuszony zapewne przez władcę Wielkich Moraw. O tak, to bardzo ważny epizod, ponieważ on jednoznacznie świadczy i potwierdzone zostało to także przez badania archeologiczne, że mamy do czynienia z jakąś organizacją polityczną na północ od Karpat z ośrodkiem, no można powiedzieć, prawie na pewno w Krakowie, że było to pogańskie państewko czy organizacja plemienna, że była silna i że zostało ono rozbite przez właśnie ekspansję Wielkich Moraw i zmuszony do przyjęcia chrztu, chrztu, który się chyba specjalnie nie przyjął, no bo jak wiemy dopiero 100 lat czy kilkadziesiąt lat późniejsza akcja Mieszka i jego następców naprawdę utrwali u chrześcijaństwo na ziemiach polskich. Ale na wschodzie Wielka Ruś. Tak, wracając do tego przeglądu naszych sąsiadów, przed pojawieniem się państwa polskiego, wcześniej była Ruś zorganizowana w drugiej połowie IX wieku. Na zachodzie mamy Germanów za sąsiadów i to od pierwszej połowy, pierwszego tysiąclecia przed Chrystusem. Państwo mieszka na zachodzie, nie sąsiadowało bezpośrednio z Germanami, ale z zachodnimi Słowianami. Tak, to byli poganie, taki to bufor byli... etniczny. No, można powiedzieć bufor, jeśli ktoś chce spojrzeć na to właśnie z perspektywy rzekomo odwiecznej walki niemiecko-polskiej. Ona nie zawsze była. 963 rok, pierwsza data historyczna związana z panowaniem Mieszka, to jest data walki przegranej przez Mieszka. Jego brat poniósł śmierć w tej walce właśnie z zachodnimi Słowianami, że na ich czele stał germański książę czy wataszka. To jest inna sprawa, ale on nie reprezentował królestwa niemieckiego, ale był buntownikiem wobec cesarza, wobec Ottona. I jeszcze spójrzmy w stronę Bałtyku. Tam wyrasta powoli Dania, związana z napływem ludności skandynawskiej. Och no, fascynująca strefa Skandynawii, z której wywodzą się zdobywcy, można powiedzieć, połowy Europy w wieku 8 9. 10. wikingowie. Do dziś budzący spory, że może wikingowie byli gdzieś u początku naszej państwowości. Większość poważnych historyków jednoznacznie odrzucaną. Owszem, wikingowie są w naszej historii, ale nie jako założyciele państwa polskiego, tylko jako... Najmici książąt polskich, raczej autochtonicznych, raczej słowiańskich, z których wywodził się Mieszko. I w takiej to geograficzno-politycznej sytuacji miecz i rozum dynastii Piastów stoi u początku powstania państwa polskiego. O tym będziemy mówić podczas następnego spotkania, ale trochę inaczej, panie profesorze, bo o narodzinach Polski w mitach. Myślę, że ta historia legendarna jest nie mniej ważna od tej którą z mędrca szkiełkiem i okiem próbujemy opisywać w legendach nie mniej niż w historycznej rzeczywistości ukryta jest nasza tożsamość przywiązaniu do tych legend i w tego jak siebie w nich sami widzimy Zapraszamy za tydzień po godzinie 15. Profesor Andrzej Nowak. Bardzo serdecznie zapraszam. Dorota Truszczak. Proszę Państwa, audycje cyklu Historia Żywa znajdują się także na stronie internetowej www.polskieradio.pl ukośnik 1.